odcinku Emigrantów wkłania się w pas Weronika Jasek ze Szkocji. Kamila Kropczyńska z Polski. I jako pomocnik Patryk Jasek, również w Szkocji, Witamy serdecznie. Piąty odcinek Emigrantów, a z nami specjalny gość prosto ze Szwecji. Witamy Pani Lucyno. Pani Lucyna Nurtkist Witamy Szwecję. E, dziękuję. Ja również witam Państwa. I czuję się zaszczycona że, e, tym wywiadem. I mam nadzieję, że może że moje wiadomości o Szwecji w jakiś sposób pomogą innym emigrantom w innych krajach. Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy bardzo serdecznie. Zaczynamy od bardzo dobrej wiadomości. No nie sposób dzisiaj e, nie zacząć od e, informacji, że portal przystanekpolska.pl był na temat.pl. Na temat.pl na temat napisał nas artykuł o tym, że odkłamujemy wizerunek emigrantów za granicą. Do przeczytania zarówno na naszym portalu, jak i na portalu na temat. Bardzo serdecznie polecamy i to chyba tylko na dowód na to, że wciąż się rozwijamy. Jak zwykle polecamy się na Twitterze, dodawajcie nas na, na Twitterze, śledźcie nas tam, by pozyskać jak najnowsze informacje. Dodawajcie nas na Facebooku, lajkujcie nasze, e, nasze artykuły. Przypominam o konkursie. To nie setna osoba otrzyma nagrodę, a nagrodę otrzyma... E, Kilka osób, bądź jedna osoba, zobaczymy. rozlosujemy naszego szczęśli szczęśliwego zwycięzcę spośród 100 osób, które polubią nas na Facebooku. Dodawajcie, lajkujcie nasze, nasze artykuły. Przypominam, że jesteśmy także na Google+, tam także możecie nas znaleźć, tam także możecie komentować nasze artykuły, nasze linki. Także co? Polecamy się bardzo serdecznie. Dzisiaj gościmy w Szwecji. Pani Lucyna Nurtkwist jest naszym gościem specjalnym. Pani Lucyno, gdzie dokładnie w Szwecji jesteśmy? I więc ja mieszkam w Malmę. To jest południowa Szwecja, blisko do Polski. To może to ułatwia kontakty, utrzymywanie kontaktu z Polską. Malmę jest przepiękne miasto. Podobne do mojego miasta rodzimego w Polsce Szczecina. Jest dużo zieleni, jest bardzo dużo parków. Jest stosunkowo, nie jest duże, 200, chyba 50 tysięcy, Także bardzo, bardzo, się dobrze czuję mamę. Słyszałam, że piękna pogoda w Szwecji. Tak, mieliśmy wspaniałą pogodę teraz, niezwykłą dla Szwecji, bo aż prawie 30 stopni. No nie, niesamowite. Pani, Pani Lucy, no, zaczynamy od takiej kwestii, od Pani nazwiska nurdkwist, to znaczy gałązka z północy, tak? Tak, no w ogóle, więc szwedzkie nazwiska, jest wiele szwedzkich nazwisk, które mają takie romantyczne znaczenie dla nas. Moje właśnie jest tego rodzaju. Nie wiem, na czym to polega, może Szwedzi mieszkając właśnie na, na północy marzą, o ja wiem, o po południu. Nie wiem dlaczego, ale w każdym razie jest bardzo dużo takich nazwisk z Szwecji. No, chyba Szwecja jest takim, takim y, romantycznym państwem, prawda? E, Szwecja może takim egzotycznym, że tak powiem. Mimo, że też przecież w Europie, ale jednak nie niewiele się tak wie na, na temat Szwecji. Mm -hmm. e, ja wiem, czy romantycznym... Być może. Mnie, <laughs> Mnie się zawsze wydawało bardziej takim chłodnym i bardzo praktycznym. E, to prawda. E, Szwe Szwecja jest krajem... E, krajem, który w zasadzie czołuje, jeżeli chodzi o, o, o, o przemysł, o, o prawa, o równouprawnienia i tak Jest natomiast mało znanym. Wiem, bo, bo mam rodzinę w Stanach Zjednoczonych i oni niewiele wiedzą na temat Szwecji. To mnie, to mnie zastanawia, dlaczego. Być może to jest jednak tylko 9 milionów, ponad 9 milionów ludzi. Może z tym to jest związane, nie wiem. Pani Lucyna w poprzednich podcastach rozmawialiśmy trochę inne o trochę innej emigracji, o takiej dosyć jeszcze krótkotrwałej. Dzisiaj za temat wzięliśmy sobie emigrację wieloletnią. Jak to A. jest Pani w Szwecji? Tak. Więc ja, ja przybyłam do Szwecji w 66 roku. Także no jest to 46 lat temu. Jest to w zasadzie no długi okres, ale właśnie bliskość do Polski Zrobiła, że w zasadzie czuję się tutaj w Szwecji jak w Polsce. Często odwiedzam Polskę, mam dużo kontaktów, także w zasadzie miejsce, same miejsce zamieszkania nie, nie ma specjalnego znaczenia dla mnie. Też Szwecja oczywiście czuje się bardzo dobrze też, ale Polska dla mnie jest jednak Polską moim, moim rodzinnym krajem, że tak powiem. No i czuję się Polsko jak najbardziej cały czas. Propaguję Polskę. Mam, na przykład w rodzinie mamy tradycje polskie, Połączony ze szwedzkim, jak najbardziej. Także to no, no jestem Polką. Szwecję. No właśnie, bo chciałam, chciałam o to zapytać: czy, czy już jesteśmy my, czy wciąż są oni Szwedzi? Ale to chyba zbędne pytanie, skoro powiedziała pani. Że e, właśnie pytanie. na tym się zastanawiałam dzisiaj, jak ja myślę. Czy myślę oni Szwedzi, czy my Szwedzi? No bo jestem jednak obywatelem szwedzkim tak. od, ja, no, od 40 lat. Mhm. Ale jednak doszłam do wniosku, że myślę e, oni Szwedzi, a my Polacy. Więc z tego wnioskuję, że czuję się Polką, jak najbardziej Polką. Polką. E, Panie Pani no, a przejdźmy tak do początków e, do początków hmm? Pani emigracji. Jak to się zaczęło? E, no to właśnie bardzo była romantyczna sytuacja. No znalazłam się tutaj tylko przez przypadek. E, wie Pani, noc sylwestrowa 65 roku. E, nie zapomnę jej nigdy. Właśnie wtedy spotkała męża swego, męgo, na balu sylwestrowym, w restauracji w Szczecinie. No była to dosyć niezwykła sytuacja, niezwykła, bo wtedy było bardzo mało turystów w Szczecinie. 65 rok, wie pani, komunizm, żelazna kurtyna i tak dalej. Ale Szwedzi zaczęli już przyjeżdżać i właśnie jednym z takich autobusowych, autokarowych wycieczek przyjechał mu mąż z kolegami, żeby spędzić noc sywestrową właśnie w Szczecinie. No i no, poprosił mnie do tańca, a reszta już jest historią. I nadal jesteśmy małżeństwem, mamy pięcioro dzieci, także no, przyjechałam do Szwecji, podobało mi się tutaj i zostałam. Tak. Szwedzi jednak, jednak są romantykami. Słucham? Czyli Szwedzi jednak są romantykami najlepszym przykładem jest Pani mąż. No, no. <laughs> on, on jest takim nietypowym szledem. Bardzo lubi Polaków, lubi Słowianów w ogóle. W Polsce bardzo dobrze się czuje. Starał się nawet, nauczyć się polskiego. Zapisał się na studia, na studia języka polskiego, Uniwersytetu w Lundzie. No ale niestety, tam tylko byli Polacy. I mówię, że no, no niestety, no poziom nauczenia był bardzo wysoki, ze względu na to, no, że Polacy znali Polskę. Był jednym Szwedem, który w ogóle nie zna polskiego, więc po jednym semestrze zrezygnował. No język polski... no No odważny jest i stara się, ale też trudny język. Dla Szwedów język polski jest niesamowicie trudny. To I dymowa, i... Gramatyka w ogóle jest niemal nieosiągalna. Także. Pani ale lubię nocy. bardzo Polaków, często jeździ. Jest, Pani... jest za Polską. Zawsze, na przykład w jakieś mecze są szwedzko-polskie, to jednak trzyma za Polakami. Naprawdę. To jest dziwne. <laughs> Pani Lucyna, a jak? a jak w drugą stronę z językiem? Jak przyszło Pani y, nauczenie się języka szwedzkiego? Czy rzeczywiście jest to tak trudny język, jak w, my sobie wyobrażamy? Bo jednak mm. jest to kultura skandynawska, odmienna od typowo europejskiej, kontynentalnej. Jak język szwedzki wygląda w przecież... Muszę język. powiedzieć, że no, wjeżdżając to, no, uczyłam się języka angielskiego, także zbliżyło mnie to do, do, do, do szwedzkiego w pewnym stopniu. E. Język szwedzki, właściwie nie miałam problemu, być może dlatego, że, że byłam, że, że mąż jest Szwedem, prawda? Tak. I otoczenie, otoczenie, no, moje, znaczy otoczenie też mówi tylko po szwedzku, prawda? Nie miałam nikogo z Polski wtedy, bo mama ma bardzo mało Polaków. Być może to spowodowało, że, że szybko się nauczyłam. Mówię szczerze, to sześć miesięcy e, tak. kursu szwedzkiego w, w, w Lundzie. Jeździłam co, co dzień do Lundu. I po sześciu miesiącach postanowiliśmy, że od 1 stycznia mówimy tylko po szwedzku. tam mówiliśmy po no, angielsku. I rzeczywiście tak się stało. I właściwie to otoczenie bardzo, byli bardzo dziwieni, że tak świetnie mówię po szwedzku. No <głos> i no faktem jest, że, że właściwie mam no to mam Przedyspozycje do języków, no tak. także może też to, sp to spodobało, że... No język szwedzki jest naprawdę, jest językiem bardzo e, prostym. No stosunku, że porównując właśnie słowiańskie języki czy mm. <śmiech> Także y, słownictwo jest ubogie, buduje na przykład nowe wyrazy, y, łącząc dwa wyrazy, prawda? To jest... Tak. no... Może czasy, określenie czasów jest trochę inne od naszej gramatyki, ale to jest, według mnie, język szwedzki to jest łatwym do nauczenia się. No proszę, to dziękujemy za wskazówki dla ewentualnie przyszłych Polaków, którzy by się wybierali do Szwecji, bo... tutaj jest bardzo dużo Polaków i właściwie to wszyscy sądzą, że język szwedzki należy do tych łatwiejszych. No proszę, no to, to jest pierwszy mit, który obaliliśmy z pewnością. <laughs> tak, a to chyba, wydaje mi się, wiąże się chyba z tym, że, że w Polsce w tej chwili angielski język jest bardzo popularny i, i młodzież uczy się tego, ale tak. te języki jednak są w, w tej samej grupie germańskiej, także mhm. stąd też może i, i łatwiej się nauczyć szwedzkiego. No to fakt. A czy spotkała już Pani właśnie z tych młodych, czy, czy nawet z pokolenia jakby równoległego do Pani pokolenia, jakieś rodziny, które już rzeczywiście też zakorzeniły się tak w, w Szwecji, w szwedzkiej kulturze, polskie rodziny oczywiście. Czy jest ich hmm. dużo, czy cały czas jednak mamy ten napływ młodszych pokoleń, które przyjeżdżają, ewentualnie dorabiają się, podejmują pracę, wracają do Polski, bądź też dostają hmm. kilka lat i, i ewentualnie decydują, co dalej. Czy jest właśnie więcej takich wieloletnich Polaków zakorzenionych w Szwecji, w szwedzkiej kulturze? Czy, czy ma Pani jakikolwiek kontakt z te, ewentualnie z naszymi rodakami? Więc no, sytuacja się zmieniła na, w przeciągu tych lat mego pobytu tutaj, no bo e, komunizm upadł, prawda? Przed przed Polska weszła do Unii, więc e, ta migracja rozszerzyła się o wiele więcej. W tej chwili na przykład w Szwecji jest e, jest to grupa bardzo duża, ponad 70, właśnie jest, powiedziałam statystykę 72 865 Polaków tak, y, tak. mieszka i to y, mieszka w Szwecji. Więc to jest bardzo duża grupa i y, y, y w zasadzie y, wydaje mi się grupa, która mieszka tutaj na stałe, a nie y, grupa, która przyjeżdża do, y, na, na pracę. W tej chwili oczywiście jest bardzo duża. Halo? Tak tak, nie tak, tak, tak, tak, tak. W tej chwili oczywiście bardzo dużo Polaków przyjeżdża do pracy, ale to jest zupełnie na innej zasadzie. Firmy zatrudniają Polaków i muszę powiedzieć, że Polacy tutaj są słyną z, z pracowitości, umiejętności. Na przykład tutaj w Malmę budowano ten tunel, który łączył most między Danią a Szwecją. I większość zatrudnionych przy budowie tego tunelu na stanowiskach inżynierów, techników, prawda, to byli właśnie Polacy. Była wielka fera z tym związana, ponieważ Szwedzi, ta firma szwedzka, chyba NSSA, płaciła zbyt niskie płace, nie takie jak szwedzkie, więc była to wielka fera na ten temat. Także w ogóle Polacy mają bardzo dobrą opinię o Szwecji. Ostatnio właśnie czytałam na stronie, że, że Polaków ocenia się w tej, chwili, w tej chwili jako to jest polska siła to inżynierowie i technika. I tak, I tak właśnie Polacy są widziani w Szwecji. W tej chwili naprawdę są ludźmi, którzy chcą czegoś, którzy dążą do celu, pracowici no, muszę powiedzieć, że bardzo pozytywna opinia jest. Z tego, czym się bardzo cieszę, bo wiem, że również. w innych krajach jest może odwrotnie. No jest Ale, tak, tak, rzeczywiście. Je, róż, no. Różnie to bywa. A czy Szwedzi ogólnie są otwarci na, na imigrantów, czy trochę ich tro postrzegają, jako no przyjeżdżają, zabierają nam pracę, ponieważ wiemy o tym, że, że to Szwedzi... Nie, nie. Mhm. To nie. Wydaje mi się, że tak. Oczywiście Ludzie są jednakowi wszędzie, prawda? jeżeli na przykład Szwedzi widzą, że imigracja do Szwecji powoduje wielkie bezrobocie wśród imigrantów, to oczywiście patrzą na to sceptycznie. no bo takie Szwecji większość bezrobotnych to jest wśród imigrantów, ale imigrantów, którzy pochodzą na przykład z krajów muzułmańskich, mają niższe wykształcenie, nie, nie mogło się dopasować do szwedzkich do obyczajów tak dalej. Więc w takich przypadkach może są krytycznie nastawieni do e, polityki rządów e, przyjmowania zbyt wielkiej ilości imigrantów. Ale natomiast Szwedzi, e, e, Szwedzi, oczywiście rasizm żyje we wszystkich, w zależności od tego, jakie są warunki. Ale Szwed może sobie pozwolić na, na większą tolerancję, ponieważ no, żyją dobrze e, Szwedzi. Dobrobyt przecież jest wysoki. Demokracja, równouprawnienie, dobrobyt, uczciwość. Jest, jest tyle pozytywnych, pozytywnych spraw dla Szwedów, że mogą sobie pozwolić na większą tolerancję, niż by to było na przykład w innych krajach. Także Szwecja jako taki jest praktyczny. Jeżeli na przykład właśnie rządy są... Polityka rządu, jeżeli chodzi o migrację, jest krytykowana bardzo często. Uważam, że zbyt wiele zagranicznych przyjmują, nie potrafiąc, nie potrafiąc w zasadzie zapewnić im pracy, bo tu chodzi o pracę. Jeżeli człowiek ma pracę, imigrant ma pracę i, i na siebie pracuje, prawda? To nie, ma, nie przeciwko, wręcz odwrośnie jest ciekawy i, i tak dalej. Także ta wrogość do, do zagranicznych jest też uwarunkowana jak, jakie panują, panują warunki w danym kraju. Pani Luceno, wiemy o tym, że prowadzi pani blog, nie tylko na naszym portalu. Co skłoniło panią do pisania e, blogu o Szwecji, o własnych e, przemyśleniach? To jest blog szwedzka Polka, tak? Tak. Wiesz, mm -hmm. nawet no, blogi stał się jak gdyby, jak gdyby dał możliwość ludziom do, do wypowiedzenia się. Może tak. nie tyle dla innych ludzi, ale ja wiem, sformułowania swego bytu, jakieś podsumowanie, prawda, bo jednak tyle lat upłynęło od czasu przyjazdu tutaj do Szwecji. Nie wiem, no, być może właśnie potrzeba jakiegoś sformułowania się w tej chwili. A, no właśnie, bo, bo blog także dał Pani możliwość spojrzenia na wiele spraw z dystansu. Jak zmieniła się Szwecja na przestrzeni lat? Zmiany w tym okresie mojego, tutaj zmiany zaszły bardzo duże. Gdy przyjechałam w 1965 roku, to już Szwecja miała dobrobyt, no bo trzeba pamiętać, że Szwecja przed II wojną światową to była krajem bardzo bogim. Było dużo ludzi biednych, w ogóle zupełnie inaczej to wyglądało. Po drugie wojnie światowe. Szwecja, jak się mówi popularnie, dorobiła się na wojnę. No nie, nie zgadzam się z tym, no bo jednak była neutralna i to uratowało ją od, od skutków wojny. I miała przecież możliwość zacząć produkcję od razu czy, czy minerałów, czy tam surowców, prawda, które były potrzebne w całej Europie. Także oczywiście to pozwoliło jej na osiągnięcie tego dobrobytu w bardzo krótkim czasie. Bo już jak w 65 to było... No, ludzie mieli bardzo dobrze. Porównując to z polską, to właściwie nie było porównania. Ubezpieczenia dla ludzi, czy te socjalne... socjalne Dodatki. Dodatki. Mhm. Wtedy właśnie po wojnie i, i ten dobrobyt... I, I właśnie wydaje mi się, że bardzo mądre rządy partii lewicowej, socjaldemokratów. Wtedy właśnie człowiek był, że tak powiem, w centrum. Wszystko robiono, żeby człowiek, robotnik, pracownik miał jak najlepiej. Związki zawodowe stały się siłą, że tak powiem, stały w obronie pracowników. I to może wtedy właściwie wiele ludzi, pracowników, nawet bez, bez większego wykształcenia, dorabiało się na przykład w ili, czy tam samochodów i stali się jakby mieszczanami. Nie tą prac, klasą prac, pracujących robotników, tylko, że tak powiem, bogatszych robotników. No i wszyscy mieli dobrze. Nie było, nie było biedy, zapomogi były dobre, tak dalej. Na dzieci i datki. Natomiast... Natomiast w okresie lat 90. że tak powiem, zaczęło się to zmieniać, no bo jednak były kryzysy w całym świecie. Rządy również, prawicy spowodowały, że, że człowiek jako taki nie był już centrum, tylko to było taki bardziej drapieżny kapitalizm. Ułożono więcej na firmy, na biznes niż na człowieka. Właśnie to chyba spodobało, że w tej chwili Szwecja już nie słynie z tego dobrobytu. Jest na przykład szokująca cyfra, 400 tysięcy dzieci zalicza się do ubogich. Więc to jest naprawdę coś nie, nie, nie do pomyślenia, żeby w Szwecji było 400 tysięcy dzieci ubogich. No, no, no. Ale to oczywiście jest, są to rządy prawicy w tej chwili, którzy inaczej sobie wyobrażają, wyobrażają Szwecję. No, no, no, to jest polityka oczywiście na dobre i na złe, ale no rezultaty jednak w tej chwili są widoczne. Grupy słabsze na przykład zagranicznie, czy czy ludzie bezrobotni mają o wiele, wiele gorzej. Um, obniżono te bezrobocie, te takie bezrobocia. Obniż powiększono na przykład opłaty e, do kasu ubezpieczeniowej. Mm -hmm. e, zrobiono wiele rzeczy, które spowodowały, że e, grupy słabe e, stały się jeszcze słabsze, a grupy, e, które miały dobrze, miały pieniądze, bogaci e, stały się bogatymi. No bo rządy te prawicowe obniżają ciągle e, podatki. Także no, zmiany są ogromne. W tej chwili Szwecja no, jest krajem, że tak powiem, multikulturalnym. Jest bardzo dużo innych, innych cudzo dużo cudzoziemców dużo z krajów, na przykład muzułmańskich, jest, i bezrobocie jest ogromne. Wydaje mi się, że, no, że, że kraj, że rząd szwedzki za mało, za mało poświęca czasu na przykład na na dzieci imigrantów, no bo ci, którzy przyjechali tutaj dostaną te pieniążki, czy tam będą bez, bez pracy, czy nie, to jakoś przeżyją, prawda? Ale dzieci, którzy, szczególnie dzieci, które są rodzone tutaj, y, y, są właściwie, nie, nie wiedzą do kogo ma się zaliżyć, czy do Szwedów, czy do narodowości rodziców. Y, wydaje mi się, że są bardzo e, poszkodowani w tym tak. wypadku. Także, no, zmiany nastąpiły bardzo duże, na gorsze, że tak powiem. Um, czy to rządy, czy to, czy to sytuacja światowa, no trudno mi wchodzić w dyskusję, ale, ale faktem jest to, że, że jest, jest gorzej dla, dla człowieka. Mówię o człowieka pojedynku, dlaczego przeciętnego Szweda. Tak. Tak. Kamila? A jak pani dzieci odnajdują się w Szwecji? Czy jeżdżą do Polski często? Czy z domu rozmawiają państwo po szwedzku po polsku? Ja pani, że ma pani pięcioro dzieci, to jest duża rodzina. Ale tak, na zaczął palić. Tak, więc muszę powiedzieć, że to też, e, ponieważ mąż nie zna polskiego, no nie zna, no, próbował, nie nauczy się. Ja szwedzkie szybko panowałam. Pierwsze dziecko przyszło przy, po sześciu latach mego pobytu tutaj, więc już badam szwedzkim bardzo dobrze stał się dla mnie właśnie drugim ojczystym językiem. Więc gdy dzieci zaczęły przychodzić, no, e, za, rozmawiałam po polsku, prawda? Ale po jakimś czasie zauważyłam, że, e, że nie wpływa to dobrze na przykład na męża, który został wyłączony automatycznie z tej e, wspólnoty e, mojej z e, dziećmi, prawda? No bo nie zna tego e, polskiego, a jednak. E, jednak e, e, współżycie między, e, no, między dwoma e, e, osobami, które mają zupełnie inne, inne, e, inne, powiem, inną sytuację w czasie wychowania, prawda? Tak. E, to, to, też jest, to też jest bardzo ważne, żeby, żeby małżeństwo to funkcjonowało dobrze, żeby stworzyć atmosferę która sprzyjają mężowi, prawda, i, i mnie jako polscy. Także język polski właściwie stał się raczej... No trudno było było nauczyć dzieci porządnie tego języka polskiego, mówiąc tylko po polsku. Mówi, mówiłam oczywiście też po polsku, ale, ale, ale często i po szwedzku, co jest w zasadzie nieskazane. Mówią, żeby dziecko było dwujęzyczne, to, to jeden rodzic powinien mówić tylko w tym jednym języku, a drugi w tym drugim. Wtedy dziecko będzie autentycznie dwujęzycznie. Mieszać... To w praktyce to ciężko faktycznie zrealizować. Gdybym była na przykład mężatką z Polakiem, to by nie było problemu. Tak wiemy na przykład małżeństwa czysto polskie. Mówią po polsku, dzieci mówią perfekt po polsku. Mieszane małżeństwa to już inne problemy wchodzą. Ale ponieważ często jeździmy do Polski i w czasie gdy no, dzieci były małymi. Więc jeździliśmy często na wakacje i to było dla nich wielkie przeżycie. I muszę powiedzieć, że się nauczyli bardzo dużo polskiego, szczególnie córki. Córki są naprawdę, Lucy na przykład, mówi po polsku i wszystko rozumie, no nie ma tej płynności oczywiście i może gramatyczności, ale, ale świetnie daje sobie radę w Polsce. Córka starsza, ona nawet studiowała polski tutaj w Szwecji, na Uniwersytecie i, i była w Polsce z racji właśnie tych studiów w Warszawie, na Uniwersytecie Warszawskim, po to, żeby doszlifować ten polski. Także polski język no, ciągle jest aktualny w naszej rodzinie. No nie powiem, no, szkoda, że nie, nie znają tego perfect, no ale... Znam Państwo, w Szwecji, więc trudno się też no na to, że mąż nie zna polskiego. No starał tak. się, no chciał, <grym> Ale to, niestety. Skoro jesteśmy przy tematyce dzieci, nie sposób nie wspomnieć o właśnie o Lucy, o pani córce, która jest niezwykle utalentowana, a, a talent, talent Lucy możemy poznać na, właśnie na, na przystanku. E, Tam filmiki z e, pokazujące piękny głos Lucy. E, proszę nam trochę więcej powiedzieć o, o córce, bo, bo jesteśmy bardzo, bardzo jej ciekawi. <laughs> Więc muszę powiedzieć, jest, naprawdę jest uzdolniona, no, jako matka, oczywiście dla matki, dla życiu, ale ona jest autentycznie uzdolniona, nie tylko jeżeli chodzi o studia, ale również właśnie muzykalnie, artystycznie uzdolniona jest. No i no, przykład mogę podać, miała 6 lat, Idę tutaj w Malmę, teatry w Malmę, wystawiał sztukę Sound of Music. No więc nabierali dzieci, ona miała 6 lat i właśnie ta starsza córka, która starsza co 2 lata, 8 lat miała, czytała i mówi, mama, ja chcę po prostu pójść na, na, tą, na tą audition. Tak. Ale ja powiedziałam, no nie, no wiem, że Sasza córka to nie, nie posiada tego, wie pani, tego głosu, czy tam no, zainteresowania specjalnego, ale ona wszystko lubi poznać. A w końcu dopóczyła mi ciągle ok, zapisała i pojechałyśmy. No i Lucy oczywiście też chciała razem. No więc weszły do tego, do, do tych, no, na to audition, poprosiły obie te jednocześnie. No i Kimi Z, Z, Sasza za, zaśpiewała i Lucy zaśpiewała no oczywiście wybrano Lucy to szkoda mi było tej starszej, no bo, no bo ona zainicjowała to a wybrano Lucy, no okazało się, że ja nawet naprawdę nie, nie, nie, nie, nie, nie no nie zdawałam sobie sprawy, ale okazało się, że ma miała wielkie, wielki talent artystyczny nie to są moje słowa a słowa reżyserki, którą sprowadzono z, z, ze Stanów i ona miała też właściwie polskie pochodzenie. Dania się nazywała. I ona otrzymała nawet w Nowym Jorku te konie. W każdym razie była szanowano reżyserką w Stanach, i on zaangażowali tutaj do Malmę. i ona to zrobiła tą obsadę i dresztowała. No więc ona była tak zachwycona ludzi, że. Rozmawiała ze mną ciągle, mówi, jaka ona jest, ona jest tak szczęśliwa, że Lucy przeszła bo bo dziecko y, sześcioletnie w zasadzie to nie widzi, i jest mama takie, że tak powiem, nie, nie widzi wszystkiego. Tak. A ona mówi wszystko, widzi. Dos, doskonale zdaje sobie sprawę, co się dzieje. E, włącza się, wtedy trzeba, wyłącza, poprawia innych. <śmiech> no i poza tym e, uzoniona jest tanecznie. I, i głos ma też, tak. miała ładny, więc była tak szczęśliwa. No więc no, miała naprawdę dobrą ocenę z tego, z, te, z, z tej sztuki. I no i tak właśnie zaczęło się, zaczęła z muzyką też, później chodziła do szkoły baletowej, też miała uzonienie. Ale muszę powiedzieć, że w końcu wybrała jednak studia ekonomiczne, i te, te, te, a później ekonomiczne. Nie wiem dlaczego, no właściwie zrobiła dobrze, bo będę. Bo Tutaj w zasadzie jest to, okropne, jest to bardzo trudny zawód artystyki czy śpiewaczki, piosenkarki. Jest trudny przebić się, nawet mając zdolności, to jest tak trudno I ona właśnie to oceniła, że, że musiałaby włożyć niesamowicie nie, nie, dużo pracy w to, żeby w jakiś sposób się prze, przebić. I uważała, że ten, to w zasadzie nie, nie, nie do tego dążyła. A, a muzykę ma jako taniec, jako e, hobby. Fasję, taniec. tak. Tak i się z tym bardzo dobrze czuje. Nie, no, no na pewno będziemy śledzić y, poczynienia y, Lucy, a proszę powiedzieć mi, czy jest mała szansa, aby Lucy pojawiła się w naszym podcaście? Jak najbardziej, tylko nie wiem i w jakim języku, czy ona, polski się wstydzi po to, polsku, w tym piesku, ona świetnie zna angielski. Pewnie, pewnie język angielski będzie naszym... naszym naszej... W języku angielskim nie ma problemu, z polskim wydaje mi się, że chyba by się wstydziła, że, że nie, ona jest taka, no. że lubi wszystko, musi być perfekt, prawda? Także w języku angielskim z całą pewnością by się zgodziła to ja już będę z niecierpliwością czekać na spotkanie z Lucją, a tymczasem Pani Lucyna, no bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Ja również, no miło mi, miło mi było porozmawiać z, z Państwem i również dziękuję. No czuję się, jak powiedziałam poprzednio, zaszycona tym i mam naprawdę nadzieję, że, że Przystanek Polska się rozwija na, na, na wielką platformę. Pani... Czego Państwu życzę? Dziękujemy tak, bardzo Pani, tak. Pani Lucyna. Czekamy z niecierpliwością na, na teksty. Polecamy teksty Pani Lucyny na przystanku polska.pl, bo są niezwykle interesujące. I, i co Pani Lucyna? Życzymy y, udanego urlopu, bo wiemy, że Pani się wciąż urlopuje, prawda? Ja ur... mam ma w tej chwili czas, więc, więc wykorzystuję. To. Serdecznie, serdecznie pozdrawiamy rodzinę. Dziękuję serdecznie I, i życzę Wam też urlopu. Musi się też wypoczywać, bo widzę, że pracujecie ciągle z tą platformą, doskonalicie ją, która jest już w tej chwili naprawdę też fantastyczna. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy, dziękujemy za ciepłe słowa. Dziękujemy, bardzo. Dziękujemy, dziękujemy i mamy nadzieję, że do usłyszenia. Do usłyszenia, dziękuję, do jest na naszej e, stronie, w zakładce videos w zasadzie w pasku bocznym tam możecie e, Lucy usłyszeć a mam nadzieję, że już niedługo usłyszycie Lucy w naszym podcaście w Emigrantach Dzisiaj urlopowo, bo wybieram się na urlop o za, za momenty e, powiem ja, skoro urlop to po, po, polecamy parę, parę rzeczy do, do plecaka e, wakacyjnego no no właśnie, co ze sobą znaczy na polska.pl na urlop, do posłuchania, do czytania, do wyjrzenia? Do przeczytania na pewno zabiorę Śniadanie z Sokratesem. Książka zapowiada się ciekawie, wiele dobrych słów słyszałam, więc na pewno książka znajdzie się w moim plecaku. Za dwa tygodnie o niej powiem w następnym podcaście. A co na pewno zabiorę do posłuchania? No trzy płyty. Trzy płety, które polecam, Nora Jones, Macy Gray i ostatni singiel Marcina Rozenka, który, który usłyszeć moglibyśmy, mogliśmy na naszej stronie Nora Jones. Mogłaby nagrywać z wszystkimi, wydaje się, bo niezwykła to wokalistka, niezwykle utalentowana. Fantastyczny głos. Fantastyczny głos, niezwykłe, niezwykłe piosenki, niezwykła muzyka. Niezwykłe słowa. W zasadzie w, w noży Jones można się tak naprawdę zakochać od, od pierwszego usłyszenia. W tej chwili zdecydowała się na współpracę z Danger Mouse. Em. To taki muzyk wywo wywodzący się ze środowisk em, alternatywnych. I zaopłacowało to niezwykłą płytą Liter Broken, Broken Hearts. Trzy piosenki które ja z pewnością będę słuchała na, na Europie to She's 22 niezwykła piosenka um, Happy Pills to, to, to jest piosenka, która promowała um, jej najnowszy album i trzecia piosenka to Say Goodbye um, z trochę, trochę takimi indyjskimi, trochę wschodnimi um, elementami do posłuchania bardzo serdecznie um, polecam Druga płyta to Macy Gray. E, Macy Gray nie sposób pomylić za, że, z żadną inną wokalistką. E, Macy Gray jest niezwykle ochrypłym głosem. E, nadaje się na, na, długie, na długie wieczory, letnie, na, na popołudnia. No to jest płyta do posłuchania. E, płyta covert, e, Czyli znajdą się na niej e, covery. Do polecenia e, do polecenia na pewno cover e, Metaliki w wykonaniu, wykonaniu e, Macy Gray niezwykły, niezwykły utwór e, i polecam bardzo serdecznie bo to już szósty album tej, tej, pios, e, tej piosenkarki polecam Here Comes the Rain Again e, Stary Przebój e, z niezwykłą dramaturgią Macy Gray trochę by um, ominęła tę dramaturgę, dramaturgię wykonania. Trochę pominęła to w swoim wykonaniu. Inne wykonania, aczkolwiek godne polecenia. No i Marcin Rozenek, Single, um, Elephants um, zespołu Homo Sapiens. Um, pewnie gdyby, gdyby była inna polityka w stacjach radiowych, utwór ten um, byłby na pierwszych um, miejscach listy przebojów i byłby często grany jako powerplayer um, w radiach. Niestety to inna polityka i utwór Choć godny, godny polecenia W stacjach rodowych się nie znajdzie Ale znajdzie się na płycie Marcina Rozynka Na płycie Marcina Rozynka znajdą się także Między innymi utwory Hey grupy Hej Polecam bardzo serdecznie Marcin Rozynek Second Hand w... Już we wrześniu No jeśli chcecie żeby Wasz utwór usłyszany został w Emigrantach, polecamy się bardzo serdecznie. Napiszcie do nas, w zakładce redakcji znajdziecie wszystkie możliwe adresy mailowe do nas na naszej stronie przystanekpolska.pl.net. Powiemy nie tylko o utworze, ale także o wykonawcach. No i na pewno zagłosicie w naszym podcaście Emigrantach. Także jeśli chcecie usłyszeć swój utwór, dajcie nam znać. To jak zwykle. Zwracam się teraz do Kamili, jeśli chodzi o książkę. Co dzisiaj do polecenia masz, Kamila? Ja dzisiaj chyba jednak nie polecam. nam niedawno po audiobook wydanej w Polsce dopiero co książki pod niemieckimi łóżkami, napisana przez polską sprzątaczkę, kryjącą się pod pseudonimem Stena Polańska. Mam mieszane odczucia. Audiobook sam sobie zrobił na mnie wrażenie fajne, fajnie się go słuchało, ale to zasługa przede wszystkim Nili Kamińskiej, która wcieliła się w narratorkę. Sama książka jest kiepska, no co tu dużo mówić? Ma chyba trochę misję, nie wiem, pokazania lepszej twarzy, uczłowieczenia polskich sprzątaczek, które często pracują nielegalnie w Niemczech, nie płacą podatków. Książka wywołała dużą falę dyskusji w Niemczech, stała się bestsellerem. No nie dziwię się trochę, Niemcy pewnie chcieli poczytać, co, co myśli o nich zwykła polska sprzątaczka. Na no, moja książka jest trochę wygładzona momentami, trochę przekoloryzowana, Zdarzają się ciekawe, fajne fragmenty, z których można się pośmiać. Na pewno więcej przeczytacie w recenzji, która pojawi się na, na przystanku. Natomiast chciałabym zdecydowanie polecić coś innego. Wczoraj w nocy skończyłam czytać e, piątką e, już część, e, serii Trudy Trudykanavan o Gildii Magów. No, seria jest fantastyczna. Nie mogę doczekać się zapowiedzianej premiery już na, na, w Polsce na, na sierpień. Ostatniej jak do tej, pory, do tej pory części. O magach, o zupełnie innym świecie. Także zapraszam do, do Krainy Magów, Czarnych Magów. Poznajmy zupełnie nie, nieznane, nieznane nam, nam terytorium. Ja fantastyki do tej pory nie byłam, a uważam, że Trudy Navan to jest autorka, od której warto zacząć. Ja zaczęłam i chyba zacznę czytać fantastykę. Brzmi interesująco. Ale po, powiedz, wspomniałaś o audiobookach, bo ja na, na wakacje zabieram na pewno moje e-booki. Sama forma Kindle bardzo cienki, bardzo lekki, zmieści się wszędzie, zmieści się w, nawet w naszą kieszeni. Co z audiobookami? Czy łatwo je wrzucić na, nie wiem, na komórkę, na jakiekolwiek, no, jakikolwiek nośnik przenośny? Jasne, audiobooki to świetne rozwiązanie, szczególnie dla ludzi, którzy podróżują, którzy prowadzą auto. Którzy są wiecznie w biegu, wystarczy wgrać pliki w formacie mp3 na komórkę do, do odtwarzacza. włożyć słuchawki w uszy i już. I mamy styczność z literaturą. Bardzo fajna sprawa. Tak samo e-booki bardzo, bardzo polecam. Ja jestem maniaczką książek drukowanych, ale przekonałam się. Właśnie, właśnie w tej formie czytałam Trudy Kanawan. I jest to świetne, świetne rozwiązanie dla ludzi, którzy mają mało miejsca w plecakach czy w torebkach, którzy dużo podróżują. No i chyba dla emigrantów również, ponieważ dużo prościej w tej chwili zakupić audiobook czy e-book przez strony internetowe i mieć kontakt z żywym polskim językiem, z polską literaturą, z tłumaczeniami książek wydanymi właśnie w tej, w tej formie. No dobrze. Zastanawiam się, czy powinno być teraz o jedzenie, Bo chyba się głodni wszyscy zrobimy, ale przeprowadzono ostatnio ranking 100 najpopularniejszych i najbardziej ulubionych potraw brytyjskich. I o dziwo. Wiecie, co jest na miejscu? Setny na miejscu ostatnim? Jakieś typy, Patryk? Nie mam pojęcia. Polski migas. <śmiech> Brytyjskie, to są miód. Na miejscu setnym, na ostatnim to e, uprasował się miód. Na miejscu 99 szynka. Na miejscu trzydziestym ósmym tuńczyk. Na miejscu 23 e, jajka. Na miejscu trzydziestym grzyby. A teraz proponuję E, najlepszą dziesiątkę. Miejsce dziesiąte to jabłka. Proszę bardzo. Na miejscu, na miejscu dziewiątym to gotowana fasolka. Baked beans. Na miejscu ósmym banany. Na miejscu siódmym chleb. Na miejscu szóstym jaknięcina, Piąte wołowina. Czwarte steki Pierwsza trójka to... Na miejscu trzecim czekolada. Na miejscu drugim kurczak. I pierwsze miejsce to boczejko, bacon roll. A gdzie fish and chips? To chips, no, chyba nigdzie tutaj nie ma. Słuchajcie, nigdzie nie mogę znaleźć w rankingu i nie mogę najważniejszego zmienić, czyli znaleźć muffins. Nikt nawet nie wspomniał o babeczkach. I czego zjedzieczycy nie lubią swoich narodowych dań? No to teraz ja proponuję przyjrzeć się co pisze Paul portal urodaizdrowie.pl na, na temat polskich potraw. Uwaga, na miejscu ósmym. chyba nie uwierzycie, y, znalazł się kotlet schabowe. Ja myślałam, że to będzie miejsce pierwsze, ale na miejscu siódmym chłodnik, na miejscu szóstym żur, na mi miejscu piątym pierogi, czwarte to gołąbki, a pierwsza trójka Pierwsza trójka to flaki A miska flaków zawiera 320 kalorii To już chyba nie będzie przysmakiem Polaków Miejsce drugie to bigos I tutaj trafiłaś z bigosem Myślałam, że Brytyjczycy lubią na bigos Jest bardzo niskokaloryczną potrawą bigos I ma jedną zaletę Nigdy nie traci walorów smakowych po e, wielokrotnym gotowaniu już taka z właśnie na miejsce pierwsze. Ha, miejsce pierwsze to Basz Czerwony. Maja kochana. Basz Czerwony. Oj, nie zgadzam się, nie zgadzam się. Ja odstawiam przy gołąbkach. Gołąbki, ale gołąbki to miejsce czwarte było. Czyli nie, na podium gołąbki się nie załapały tym, tym razem niestety. Bo nie głosowałam ja. Bo nie głosowałaś ty, to prawda. E, tak wyglądają kwestie e, jedzeniowe, to tak tuż przed, przed um, urlopem. A polecamy jeszcze coś na portalu? Tak, ja polecam tekst Dominiki Bioś o granadzie. Czytając go byłam zachwycona, a kiedy zamknęłam oczy, dosłownie poczułam to, to leniwe ciepłe powietrze, poczułam zapach tego miasta, poczułam, że tam jestem. Także zapraszam serdecznie, czytajcie teksty Dominiki, są fantastyczne. Co więcej dodać? Zapraszam na portal. No ja polecam teksty Joanny ludzie o turczum, Turczynkach. Serdecznie polecam także na, do przeczytania na, na portalu. To co? Będziemy już chyba się powoli dzisiaj żegnać. Usłyszymy się ponownie w Emigrantach za dwa tygodnie. E, przypominam o Facebooku, Twitterze i Google+. Plus. Zapraszam na przystanekpolska.pl.net, Tam w zakładce redakcja e, znajdziecie wszystkie nasze e, adresy e-mailowe. E, piszcie, komentujcie, e, przysyłajcie swoje, swoje zdjęcia, e, wideo, nagrania, e, cokolwiek dla nas macie. Jeżeli macie jakieś e, informacje dla nas, przysyłajcie je e, do nas również. Bądźcie z nami w stałym e, kontakcie. Mówcie o przystanku swoim przyjaciołom, znajomym, yy, rodzinie. Bo pamiętajcie, to tworzycie Przystanek Polska. Yy, tl. Yy, Zapraszamy to... również młodych nie, tylko młodych. Zapraszamy również wykonawców, którzy chcieliby usłyszeć swoje utwory w emigrantach, którzy chcieliby zap, zaproponować swoją twórczość dla osób yy, słuchających nasz podcast. A także, jeżeli uważacie, że jakieś fajne płyty, książki, firmy, o których chcielibyście usłyszeć, podsyłajcie nam swoje propozycje, a może jakieś wydawnictwa chciałyby nam zaproponować jakieś ciekawe swoje pozycje, może w twórnie płytowe chciałyby rozpromować jakichś fajnych wykonawców. Czemu nie? Zapraszamy również i Was. I dołączcie do, do, do redakcji, zapraszamy, y, do redakcji młodej, zdolnej i prężnie działającej. A dzisiaj w pasie kłaniają Patryk Jasek y i Weronika Jasek do usłyszenia w emigrantach za dwa tygodnie.